Matrix to, to chyba było na każdym, co nie. Ja byłem chyba na każdym. Nie wiem, ilu było pizzerii, ale był... było tyle, ile, ile na ilu byłem. Byłeś na bo... pierwszym w takim małym ja Na pierwszym w takim ja, małym budynku? Bo my właśnie mieliśmy z Borgiem dyskusję teraz, ja, czy, by, czy, czy ja, wyśby, i... byli na pierwszym. Się wydarzy, ma, byli na pierwszym? No, moim zdaniem nie byliście. Albo się w ogóle nie znaliśmy wtedy.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 To był to drugi, to też... był taki epicki. To drugi, to ja po bardziej wtedy naprawdę pierwszy raz. Okej, okay, to może po kolejności tak, w, mhm. Bo w Zajezdni chyba... Tak, bo w Zajezdni najbardziej pamiętam. No, bo na pewno a, bo... w Zajezdni Katowice wtedy nie przyjechały i my zastępowaliśmy Katowice. A czy to było możliwe, że wcześniej byliście z MFX-em tutaj jak najbardziej? Nie, nie. To na pewno zizem... była Zajezdnia. Z, Zajezdnia, to, była tak. kolejna, Zajezdnia była kolejna. To, to, to <śmiech> film, filmową no, z pamiętam. To robiliśmy po prostu wiele pikseli. to zapytam takie łatwiejsze do ustalenia pytanie. Mam nadzieję. Czyli jak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 jeszcze mm -hmm. ten trend się, się nie zaczynał. Nie, jeszcze trochę to no. zajęło ja Było przed bańką czy... chyba, tą bańką retro, nie? Bo no później... bo ja pamiętam, jak kupowaliśmy pierwszą Emigę i dawaliśmy za nim 40 zł. Fakt, że właściciel był przekonany, że nie działa z dysków, co się okazało potem być ale nieprawdą, tak. ale pamiętam, jak szedłem z tym przez miasto i ludzie mi salutowali. Tak było. To były czasy, że Komodorek był po 20, a Miga była po 50. Tak, tak. tak Ja, tak. ja tak. takiego drogiego. Który to był rok to był droższy, mniej więcej, ale... pamiętacie? Końcówka 2010. 2010. Tak, tak. Mhm. Ja tu tylko trochę. To... był ten konwent, a myśmy zaczynali wcześniej, bośmy są odpowiedzialni.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 było, to było DKIG, więc tak naprawdę jak widać i imprezy jeszcze organizowane wcześniej przez tych weteranów z ten imprez pomogły też proszę, nam, nam się zorganizować. Wronek. Tak, tak, wszystko to wina, wro, to wina wronek. wronka. Mhm, wszystko mhm. to zaplanowało od początku. Tak, no i te w... Tak, przepraszam? Czy do Krak Krakowie było DKIG, we Wrocławiu było DKIG,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 Czy wtedy to hobby było chyba, chyba jeszcze fajniejsze, bo było tak naprawdę takie będzie tak, dziwne. Tak, było się tak, tak, takim freakiem, tak, ale takim tak. freakiem elitarnym. A teraz, a gras w, re, w, w retro, ja Zresztą tutaj To retro, ja tutaj, mają kobulki ja... retro. Tak, tak. Teraz a już wtedy miałeś jakiś taki wyjątkowy jakiś sprzęt, taki, taki bardzo rzadki no jak tak, na końcu tak, czasu. Nie tak, wiem, sama Kupera albo coś w tym stylu. Wesla tak. IBM 5160, taki, taki zupełnie odleciany, bo to taka, taka, taki biurowy komputer bardziej, ale, ale w ogóle taki nietypowy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 zbiera wszelkie mini-arcade. Jak widzi tylko mini arcade, to od razu mu się portfel otwiera. Dajmy do muzeum mini-arcade'a. Nie. ale to znowu. Nie. Arcade'y i komputery mikro. Ale zapomnij jeszcze, że to wiesz co znaczy neoretro też, bo ja chyba nawet sam to stwierdzenie stworzyłem, w którymś w naszym filmie, chociaż tak naprawdę nigdy nie wiedziałem, co ono znaczy. I tak naprawdę chyba w tej chwili używamy to w kontekście właśnie sprzętów, które udają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 już został, warstwa tego plastiku została utleniona przez słońce i czy to będzie miało w późniejszym czasie na przykład, może się okazać, że wszystkie sprzęty, które tak, zostały wybielone, się rozłożą. Tak, tak. Ja do, do, do wybielania do, dodam właśnie, że tak, jest. Ja kiedyś się bawiłem też w numizmatykę i tam zawsze też była dyskusja, tak, czy, pa, tak. czy, paty, czy należy usuwać patynę z monet. Więc ja tak samo, tak samo jak w numizmatyce, jak, jak, i w re, jak i w retro, uważam, no należy oczywiście wyczyścić z takiego oczywistego brudu, ale poza mhm. tym to, to, jest, to jest stan zabytku, stan, stan to jest oryginalny. Patyna. Tak. My, my My nawet zostawiamy często takie elementy, jak jakieś naklejki, jak nie są zniszczone, tak. oryginalnie, jakieś był To jest, to jest to co Ar Artur nazywa kontekstem, dokładnie wła, dokładnie właśnie. Mhm. I to fajnie gra. A, a, a natomiast co do, jeszcze co do samej, samej fizyki, czy, czy tego jak się niszczy, no to widziałem takich maniaków, takie filmy, nie w Polsce, wprawdzie. E, to, to generalnie, tak jak powiedział Artur, światło UV szkodzi, więc tak. robili sobie games roomy, gdzie instalowali świetlówki, na świetlówki dokładnie filtry i jeszcze filtry w oknach, które blokowały światło UV, że mieli światło, ale bez V, więc mogli grać przy świetle i sprzęt im w ogóle ale Oczywiście w ogóle nie widzieli nie tego sprzętu, <śmiech> bo było ciemno. <śmiech> oczywiście to, to, to jedno. Maniakizm, maniakizm. bo pewnie to jest to, to żółknięcie, nawet nie dostrzegli go, nie robiąc zdjęć co roku i nie porównując, ale zdecydowanie do światła ufał jest podpowiedzialne. No i no ale, tak. więc, no ale sprzęty pewnie to, żeby pożółknąć przez ten czas, co były, i pewnie gdzieś to się tam.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 Mało rozleklamowaną imprezę ogrową, która miała potężne ambicje. Tak można by to określić. I tak naprawdę <grym> red... tak. no, trochę... Skończyła się na, jednym, na jednej edycji, tak. <grym tak, <grym tak, skończyła się na jednej edycji, Oj. ale ambicje były duże. Szkoda, jednocześnie szkoda, szkoda. bo Wrocław, Wrocław, w Wrocław brakuje jej takiej tej, ale na przykład było to bardzo ciekawe, bo widzieliśmy zmianę w nastawieniu do retro organizatorów imprezy.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 leki uśmieszek, a wtedy o. no decydowano, czy w ogóle gry zakazać i, i wrzucić uh -huh. je do. Czy krew do ma do być czerwona czy zielona, tak? Cie. tak no. no to chyba nadal w Niemczech, chociaż nie wiem, czy tam się tak, nie, nie tak, zmieniło. Tak, tak, tak. tak, tak. Dopiero na... niedawno tak. wykreślili River Ride yy, z figier zakazanych. Oj! O, o, o, naprawdę? <laughs> River Ride? To przepraszam, przez, nie wiedziałem. Przez, przez, współczuję przez, ładnych parę, <laughs> przez ładnych parę lat był ten, był grom zakazany, bo mówił o wojnie, prawda?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 Wynik, wynik, wynik po to muzeum. No i z tego, że się po prostu no, cała nasza praca szła trochę kurczę nad tymi na wystawami. Tak. Gwizdek. No, Mówi się w gwizdek. gwizdek, gwizdek, A, w, gwizdek. No, Wizdek. Tak. Nie na konto, tylko w gwizdek. Po prostu, bo aha, to trzeba było aha. wszystko później rozłożyć. Znaczy, na czyjeś konto i w gwizdek. Bo to, tak masz Hall of Games, które było retro, nagle stało. My uratowaliśmy trochę tą imprezę przez Nightboard.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 Która, prze, która doprowadziła do takiej małej no, regulacji, no tak. <gry> którą jest muzeum tak, w no. naszym życiu, bo to jest rewolucja, nie da się upuścić w życiu.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 już wspomnieliście o tym, że rozumiem, że no to nie tylko jest oglądanie, ale też obcowanie z tym sprzętem, tak? No czyli, wiesz, no, na gdzie czyli... doby zakładasz kapcie, na wszystkim jest, proszę nie dotykać eksponatów, Roz, rozstawione linie, idziesz takim wolskim tunelem na środku. Nie mieliśmy I... takie plany, Wojtek, chciałbym <głosy> zauważyć. Załog... Oglądaliśmy ogl ogl ogl ogl ogl ogl ogl inne takie wrocławskie muzeum, to z tym... <głosy> nie ten... Nie, nie, nie, tak, nie, moje nie, ulubione grube. muzeum, moje ulubione muzeum poczty i telekomunikacji, polecam odwiedzić tam. Pozdrawiam. No nie było cię, Artur, ale na Pixelu Wojtek dostał po łapach od prawdziwego muzealnika. Tak, dokładnie. A tak. Faktycznie. A co zrobił? Bo co dotykał? Dotknął szpiegowskiego <głos> magnetofonu z PRL-u. To była ekspozycja z Muzeum Właśnie techniki. I nie bardzo fajnie Dokładnie. W, w zeszłym roku mieli mieli gema. Przykład, no, to, no, no. Tym no, rok, w tym roku mieli parę magnetofonów. Wojciech chciał dotknąć tam uzależnienie od tego. Ja, przepraszam, że Wam. Te klawiatury IBM-a to też od nich były? Nie, nie, to były klawiaturowcy To byli, byli fajni goście i, ta, i tam wszystkie dotykałem. I tam Wojtek mógł klikać sobie. Można było, nawet zachęcali, żeby niektóre podnieść, bo niektóre tak, miały metalowe tak, budowy i ważyły sporo, aż w ibm się było Ale nie, nie było. To grawitacja, to prawa. No ale wracajmy do naszego muzeum.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 Ja, słysześ, ja słyszałem, że macie też dobrą lokalizację właśnie w takim miejscu, gdzie, tak, gdzie tak. ewentualnie właśnie rodzic może iść tam gdzieś coś innego zobaczyć, to jest, tak, a, to jest, a dzieci to jest mogą sobie pograć. Nie, to jest przypadek, ona teraz się stała przypadek, dobra. Tak, tak. Ona już teraz stała dobra, znaczy, bo teraz... znaczy, no, znaczy kiedyś, dobra, kiedyś tak, była w sumie lepsza, jak kolega ze zwierząt egzotyczny był naprzeciwko, no to wtedy. O nie, no. To... Tak, tak. Ale generalnie myśmy myśmy jak wchodziliśmy na dworzec świebowski, to, to była ruina zajmowana przez jakieś straszne miejsca.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 Jest, jest, to jest, to z, jest, to, jest to zjeść, jest to, jest to wypić. Ja wypić. hipsterski, to tak nawet... się nie skojarzyło, ale rozumiem, że, że tak, tak. hipsterskie jest już retro generalnie, no, ale a, tak. tak bardziej hipsterskie jest już, że, chyba tylko ulica Świętego Antoniego, a potem już koniec listy. Tak. Więc mm -hmm. jesteśmy na drugim miejscu. No tak pocią... po... Przepraszam, tak?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 Mimo, że ten komputer, tak jak go przeliczyłem przez kalkulator inflacyjny, to był wartym mniej więcej tyle, co dzisiaj bez piątka tak dla moich rodziców, co było szokiem dla mnie potwornym. I tak tanie. Tak jak ja tak mówię, skoczyszczo, ja poszedłem do pracy, wydaje mi się, że spłaciłem ten komputer. Tak. No y -y -y -y. My, jest, my jesteśmy star starzy, więc chyba chyba serce zawsze najbardziej jest pierwszym komputerem, Bitowe, tak? Tak, Więc, więc, więc te 8-bitowe komodorki, Nienaw nienawiść do Atari z dawnych czasów, oczywiście teraz, teraz żartobliwe i teraz Atari też są, ale... nie, nie, nie, nie, ale... nie, ma żadnego aterowca. Ja, przepraszam bardzo, zaczynałem swoją przygodę z graniem od Rambo od no, Atari. Ale to nie wiedziałeś, że to jest, Atari nawet. To nie wiedziałem, ale jestem kryptatarowcem. Dawsze no, o tym no, chwalę. Ja, ja zaczynałem ja od Atari. Atari, no ja ja ja na Ponga, to też jestem ale, Tak. Ja akurat jestem bardzo zadowolony, że, że zaczynałem od tego Atari, bo dzięki temu mam bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, tak poprzeczkę, że tak powiem, tolerancji na okrutne gry. Jak się grało, jak się grało na Atari 2600 w tej to gry, to właściwie każda, każda gra właściwie jest ładna, tak, jest. jest dobra. Jest. Ja, ja też powiem, że... Na no tak, tak. Ale ja powiem, że Atari My 1600 też ma szczególne miejsce w moim sercu, to znowu, to znowu pokażę to, jak długo się tym retro zajmujemy, bo ja zauważam u siebie coś takiego jak wtórną nostalgię. Oczywiście Komodorek to było odkupienie pierwszego komputera, więc taka prawdziwa nostalgia, ale Atari 1600, nie pamiętam czy o tym mówiłem, ale to była moja druga konsola w życiu w ogóle, zaraz po PS3.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 A nie Timex'a? Michał, Timex 1000, ja, nie? Ja, ja Timex'a nie miałem, ale jak zaczynałem programować, to tak powiem w szóstej klasie podstawówki poszedłem na kurs języka Basic i pierwszym komputerem, na którym programowałem, to był właśnie Timex mhm. 2048, no. jak mi pamięć, nie myli. Potem przesiadłem się na komodorka i na początku nie mogłem zrozumieć, jak w ogóle trzeba wpisywać pełne nazwy no. komend z, z palca zamiast skrótami. Jak, jakie to, kurde, marnotrawstwo czasu. Ale... Dla mnie to rozszyfrowanie, jak to, jaka kombinacja klawiszy na tym gumniaku y, mm. odpowiadała za coś, to było, to było y, w drugą stronę. Ale no to ja również że się nauczyć. Te, teraz jestem wielkim fanem spektrum i mam tych spektrumów aż chyba za dużo. Wydaje mhm. mi się. Mam, mam stare i nowe i emulatory mhm. i FPGA. To, to. No no tak, zauważyliście. To teraz ja spektrum po, poważam niezmiernie, a ja jeszcze bardziej poważam z bo to są komputery przełomowe. To jest być może najważniejszy komputer w historii ZX-80, mimo że ma wielkość dwóch tabliczek czekolady, i to tych mniejszych. Mm -hmm. I, I prawie nie ma pamięci, taką samą i nie ma cienglu, nie ma kolorów i jeśli ktoś stworzy na to grę, no to będzie chodzić na połowie ekranu, bo na drugą połowę już nie ma ramu <laughs> I, i różne inne rzeczy. Ale to był świetny komputer, ponieważ no po pierwsze jest dzieckiem takiego marzenia, że... ser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 skomputeryzował w pewnym sensie. Mhm. Cały brytyjski tak, tak, game z tak. tamtych czasów zaczynał u rodziców na strychu na malutkim tak, gumiaczku, tak. stukając programy w Basic, a później tak, gry. Mhm. Aczkolwiek nie było to proste cały komendach. <gry> <gry> no, ale to chyba później prostu no, Ale gier mnóstwo, a Europa, a, brytyjski rynek tam się rozwinął tak, właśnie. To nie był taki tak. rynek jak w Stanach, czy, czy w Japonii korporacyjny, tylko to, to był rynek budowany przez ludzi od dołu, mhm, przez m. dzieciaki, które gdzieś tam u rodziców na tym stryżku, tak. i cały programy, a później gierki.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 Moja mama kupiła w Peweksie w 1992 roku, pierwszym, drugim roku. Uh -huh. Tak, No, no to, to, tak, już jest ale... to już jest ale to, późno. Ale to właśnie widać, że potrzeba matkom wynalazków, bo chyba szczególnie na Atarii historia była taka, właśnie, że już jak już wspomniałeś, już zachód się tymi grami nie interesował, a w Polsce tak. tych Atarii był pierdy real, więc, więc mm -hmm. skończyło się wziąć brać nowe dobre gry. Trzeba było je napisać. Tak. Na. I chyba tak parę firm powstało, wow. które to mm -hmm. rozkręcało pol ten polski mm -hmm. Game Dev.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 no to jest świetna sprawa, no nie? Sprecha, to jest ładne. Tak świetnie, że przy mnie Brytyjczyk się nabrał. Myślę, że to jest faktycznie. A <gryna>. miał tak. to w Także to, to nie jest czegoś to dobrze zachowana kopia, prawda, sprzętu. Mm. A, tak, mm. tak, tak, ale, ale jest zachowana z wszystkimi tymi wadami, więc mógł do widzenia, yeah. widzenia nostalgii, fajne. Między innymi, kogoś, tak chce po prostu tak, wejść i pobrać, tak. no to pogodzę. No wszyscy czekamy na tą Mamigę z, y, z klawiaturą. Mieliśmy już... Tak?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 Tak, obok portów joysticka masz jeszcze dodatkowe port USB, z tyłu oczywiście masz wszystkie to nowoczesne. O 800RM, tak? RM800. To by, być może, tak, tak, tak. tak, tak. No, ja wiem, że to pewnie jest jeszcze daleki taki... Na razie tak to rendering, pewnie. ale chyba później. No właśnie, ale robi wrażenie, prawda? Nie, widziałeś Borg, tak? Widziałeś ten Tak, widziałem, ten ale akurat to jest dosyć ciekawe, bo Atari jako jedyny nie ma współczesnej implementacji na FPGA, też tego y -y. typu bo i Commodorek ma, i Spectrum ma, atarowcy tutaj byli trochę do tyłu ja aż dziwne, że dopiero teraz powstaje e, taka współczesna płyta No bo no, Atari teraz jakby budzi się do życia od kilku lat z różnymi sprzętami, oni nawet wydali teraz chyba e, Ale to nie jest, nic, ale to nie, nic nie ma nic jest. jedno z drugim nie ma, nie ma nic wspólnego tak, tak, bo to jest nowy, nowy sprzęt inicjatywa. po prostu tak, tak, Aha, tak. Tak, A to, że Atari, Atari na szczęście odeszło od kryptowalut i naciągania ludzi stało się z powrotem dobrą e, firmą tak. produkującą fajne retrosprzęty to to jest fakt. Osobiście uh -huh. mam ich kilka sprzętów yy, i prawdę mówiąc używam nawet ich joysticka, tego CX40+, bezprzewodowego, jako mojego głównego joysticka do sprzętów 8-bitowych, bo jest bardzo fajny. Uh -huh. Ale działa, działa inaczej niż oryginał? Tak, było... działa, działa lepiej niż tak? oryginał. I ma dongla na USB i tak. ma dongla na D, DB9. No tak, tak, ale ale to robisz maty, więc nie pieszcie przykładu z Borka. No właśnie, miałem to powiedzieć z <grym> Korpiona. Ma, no. Tak, jestem lepszy od Frawiego, który no, chciał Skorpiona.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 takie odczucia, jak mieliśmy my w swojej młodości, jak dostaliśmy mata, to naprawdę, a już jak dostaniesz skorpiona do ręki, to w tym uhum. momencie już yy, to są wszystko, co wszystko, co z czego nie chciałeś ja, chyba Ale... długo dług nie pożył, prawda, mimo współczesny, więc to jednak jest nie, nie. ładnie uh... wyglądające natomiast... Dwa tygodnie? No. Natomiast nie, natomiast... no, trochę dłużej. No to zwykłe ale maty też... są, są dużo twarde, tylko że nie każdy. Ale teraz lubi poprawili, ten... słyszałem maty, tak? Z tego, co. Z tego, co tak, ta ostatnia, osta ostatnia seria znowu jest jakaś bardziej wytrzymała. Według mnie po prostu kupili chyba lepsze gumki. No, no, to może być jakieś zawsze rozwiązanie. To jest dobra inwestycja. No ale panowie, jeśli chodzi o też muzeum, to znakomici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 mi, miłośnik Austro-Węgier, e, cudowny człowiek e, z, opisujący kuchnię, ale w e, otoczeniu, w którym ją, że tak powiem, tworzy, czyli e, historię, architekturę, e, więc e, kulinarnie, ale nie tylko. I e, miłośnik księżnej Sisi, to już powinno wiele powiedzieć. Mhm. Smakorz pan że Makłowicz. Świata. E, no i właśnie. dobrego alkoholu dobrego jedzenia e, I, i, i, no nie i niczego z tego urośniewa e, nie, przepraszam dostaliśmy jeden komentarz, że mamy słabe jedzenie i on przyjechał to zdementować dalej tak. prawda. w kuchennych rewolucjach y, będzie, będzie gościło muzeum hmm. właśnie wrocławskie nie, Pewne? fantastyczne spotkanie, no, naprawdę no, to nam zrobiło dzień to nam zrobiło wszystkim dzień, Biakuba niestety nie było a szkoda a ty ja myślałem, a... Że, to, że to Jakub odebrał telefon od imprezarium. A, a, Jakub tak się, się nie zmienił, Anta... <grym> <grym> nie zjawił po On to po części a... uczynił, uczynił, ale zdalnie. Tak, a jest Ale to tak, tak, w jak w to zadzwonił? Tak, jak to wyglądało? Jak ten proces? To... Halot dzwonię. No, normalnie. sobie, no, bo... normalnie programuję w, w robocie i nagle dzwoni telefon muzealny. I, Dobry tutaj pan taki, ja tak jestem impresario pana Makłowicza, Pan Makłowicz jest akurat we Wrocławiu, będzie tam na hali. Korty wiedza i chciałby pokazać kontekst historyczny, ciekawe miejsce, wasze muzeum. Czy jesteście skłonni, że tak powiem, ugościć? Wiem, że oczywiście. A myśleliśmy, że to fake. Pierwsza myśl nie była taka, jak to sobie robi Jabłor? Nie, powiem ci, że. Nie, Jeszcze nie, czekając tam na miejscu. Nadal nie byłem przekonany, że to nie jest Aby tak, najbardziej tak. wyrafinowany skam tak. czasów. Wszyscy tak myśleliśmy, że to, był, to, że to był taki prank, że to nie niemożliwe. Ale podejrzewaliśmy, że robi coś na hali, więc wysłaliśmy szpiegów. I szpiedzy potwierdzili, że faktycznie Makłowicz jest na hali. E, taka hala jedze z jedzeniem, która jest tam w głównym holu dawnego dworca Śrobockiego. Zapraszamy, bo mają bardzo dobre jedzenie faktycznie. E, no i tam nagrywali odcinek. Makłowicz nagrywał swój odcinek. E, smakując jakiegoś potężnego pastramia. burgera. Ale, pastrami, ale burgerowe pastrami jak mówisz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 Cykliczne streamy Borga. Ostatnio właśnie chyba wyciągnąłeś jakiegoś Amstrada, jakieś dyskietki miałeś w ogóle z tego tego oglądałem. Tak, znalazłem. Trzy trzy, trzy calowe dyskietki znalazłem i okazuje się, że dwie puste dyskietek nawet działały, także całkiem mhm. zadowolony jestem tak. w Amstradzie. Borgo, raczej no. do korzeni. <laughs> Amstrada to ja tylko widziałem raz u MFX-a z 30 lat temu, podejrzewam. Ja go też widziałem tylko raz u siebie, a potem ojciec, który go przyniósł, bo go pożyczył na kilka dni stracił jakąkolwiek pamięć na ten temat i absolutnie twierdził, że on nigdy niczego takiego nie przynosił. Może pamiętam, po że to, po to tym, Schneider jak w był. W czasach, czasach próbowałem namierzyć na nowo ten komputer, licząc, że może gdzieś leży na jakimś strychu, ale nagle się okazuje, że efekt manteli się okazuje, że tylko my z Borgiem pamiętamy ten komputer. Mhm, mhm. Ale był, był, jakoś żywo pamiętam. Może to był Schneider albo coś. na no. tak, ja tak, to był Schneider. To, tak, był Schneider tak, to był Schneider, tak, tak,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 To jest 11-12 października we Wrocławiu. Impreza nazywa się Games and Vintage Days Wrocław. Zaskakujące. I to jest impreza, na której będziemy tak, tak powiem, prezentować retro. Głównie, mhm. głównie retro. To jest impreza, która będzie odbywać w takim fajnym, klimatycznym miejscu Centrum Kultury i Inicjatyw Akademickich i Czasoprzestrzeń. To jest były, była zajezdnia tramwajowa. Tam są dwie ogromne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 którego mogliście pewnie widzieć sprzęty na Pixel y, Heaven. Y, Taka tam jeszcze Właśnie, dawny komputery Wronek. i gry. No właśnie, Wronek, który zapowiedział przywiezienie y, przenośnego LAN Party oraz jakiegoś serii Komodorków. Y, jeszcze teraz y, zgarnęliśmy na Pixel Heaven Adama, który przyniesie zestaw Amig, czego też się cieszymy. No oprócz tego no, będzie kupa dobrej zabawy, impreza będzie Tania, 20 zł około bilet wejściowy, dniowa, dużo dobrego japońskiego jedzenia i o wszystkim więcej się można dowiedzieć to w kontekście w ze cen biletów na Pixela to naprawdę <grym> bardzo atrakcyjna cena. To można powiedzieć, że to <grym> taka <grym> symboliczna Ty <branca. grym> to jeszcze porał za dwie imprezy, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Za dwie imprezy, A, za za bila, za bilet za dwie imprezy. jest łączony. Za dwie imprezy. Bilet jest łączony. Ale w, wydaje mi się, że postawienie absurdalnej ceny zaporowej na Pixela nie no, nie, no fajnie, fajnie było. Nie było tłoków, wszystko sprzęty można było się dopchać. Ja z... Tłok był, bo wynikał z, z, małe, z małego miejsca. Ja, ja tutaj tylko dorzucę taki kamyczek, y, takie taki, taki, taki ziarnko, solid, oko, y, że jednak brak tych takich stoliczków, wiecie, tego, tego ogródka, no, m, m, może być nawet niepiwne, tylko żeby to był taki ogródek y, z łapeczkami gdzie można było siedzieć, bo zawsze ten piksel to była taka fajna impreza, mhm socjalizująca, taki networking wśród fanów, no tak. przecież no, my się poznaliśmy, ja poznałem jeszcze chłopaków, jeszcze z loadingu, znaczy, w ogóle mógłbym wymienić tutaj połowę takiej retrosfery, która nie jest, niekoniecznie jest, wiecie, w tym top, no nie? to nie są te milionowe em, pełne subskrybentów konta, tylko właśnie takie z tej pasji i można porozmawiać było o wszystkim i tego mi trochę brakowało, że tutaj nie było tego miejsca, bardzo to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 Eee, hmm. I powiem szczerze, a ze starych gier to y, ostatnio naprawiałem komputer i człowiek miał cywilizację y, chyba dwójkę zainstalowaną. I przepadłeś. I jakoś, mi, jakoś mi pół dnia, mi, Tak jakoś zacząłem y, naprawić, naprawiłem, później patrzę, cywilizacja dobra. No Ale już. przynajmniej dobrze przetestowałeś komputer po tak, naprawie, to jednak jest. Tak, tak. To się tak, ceni. To, w to, w to się tak, ceni. jak najbardziej. No. no i tyle właściwie. Ja tutaj chyba przy, połączę stare z nowym, bo ostatnio grałem w remake Obliviona. E, bo oh. wyszedł, kupiłem oh, sobie. E, nie grałem w tą grę za młodu. Za młodu. E, <laughs> 19 lat te, temu, tak. Bo wtedy nie miałem akurat dobrego PC-a. Teraz całkiem mi się tego spodobała. Taka prosta, chodzi się w firewole rzuca sam no, raz bo... coś dla mnie. No i teraz jeszcze e, wyszedł nowy Switch i mamy nowe Mario Karty. I już parę sobie wyścigów pojeździmy.